jakim tytułuje się browar 8 Degrees Brewing. Omawiane piwo to jest porter. Prawdopodobnie porter górnej fermentacji, pewnie w jakimś angielskim stylu, może robust porter na przykład. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ e, ciężko dotrzeć do jakichkolwiek informacji o, tych, o tym piwie. Piwo w ogóle kawałeczek Europy zwiedziło zanim do mnie przyjechało, ponieważ, e, jest, jest, ponieważ jest z Irlandii. Jacek przysłał mi je w paczce. Bardzo mnie to ucieszyło. W paczce razem z porterem irlandzkim był również no, czeski porter. Chociaż nie do końca jestem pewien, czy to jest porter. No ale zapewne już się domyślacie, że chodzi o Primatora Double, czyli tą taką najmocniejszą wersję piwa produkowaną przez browar Primator. Jest to piwo, które już dawno temu piłem ale no, podchodziłem do niego dwa, trzy razy. No i muszę powiedzieć, że kiedyś mi to piwo smakowało. Zobaczymy, jak będzie teraz, ale na odświeżenie tamtego piwa to jeszcze będzie czas. Teraz bardziej mnie interesuje lekki porter wyspiarski. No zobaczymy, czy będzie, czy będzie to dobre piwo. Do tej pory tylko raz miałem do czynienia z lekkim wyspiarskim porterem. No i był to z browaru Fullers, London Porter. No, muszę powiedzieć, że od tego momentu poprzeczka się bardzo wysoko zawiesiła. I zobaczymy, czy irlandzkie piwo będzie w stanie pokonać Fullersa. Tamten porter jest naprawdę wyśmienity. No zobaczymy, może, może ten będzie równie dobry. Chciałbym. No ale może, zanim się przekonamy, czy jest równie dobry, to warto było powiedzieć troszkę o etykietach, które są bardzo ładne. Brązowo-zielono-kremowe z wielką ósemką, taką jak na bilach. Z tym, że tło bili nie jest, nie jest czarne, tylko jest brązowe, no ale mimo wszystko wygląda to świetnie. Zalecana temperatura spożycia jest również podana, to powinno być 8 stopni. Wydaje mi się, że moje piwo jest ciut cieplejsze już, bo wyjąłem je z lodówki. No i zanim rozłożyłem sobie sprzęt do nagrywania, trochę czasu to zajęło. Ale myślę, że ta, temper ta temperatura, w której piwo jest, będzie w sam raz. Piwo jest ważne do końca kwietnia tego roku. Podejrzewam, że ma półroczny termin przydatności do spożycia. Tak więc gdzieś w połowie terminu właśnie powinno się znajdować, czyli jak najbardziej dobry czas na spożycie tego piwa. W butelce, jeżeli się spojrzy pod światło, no to piwo zdaje się być czarne, nie widać żadnych przebłysków. No ale podejrzewam, że w szklance, która jest e, przezroczysta, może to trochę inaczej wyglądać. 5% alkoholu, czyli ekstrakt tutaj pewnie jest niski, jakieś 12 do 14 pewnie procent. <śmiech> Zobaczymy, mm, czy będzie czuć jakąś pełnię, czy może wręcz będzie to bardzo lekkie piwo. No dobra, to myślę, że już wszystko wiecie, Jackowi bardzo serdecznie dziękuję za to piwo, właśnie takie paczki od słuchaczy lubię, te nie, nie tylko niespodziewane, ale również zawierające w sobie coś, coś nieosiągalnego w polskich sklepach, czyli jakieś lokalne irlandzkie piwo, no super sprawa, naprawdę. Nie było problemu, żeby piwo otworzyć A zapach z butelki jest bardzo zaskakujący Spodziewałem się czegoś kawowego, czekoladowego A tymczasem tutaj feria owoców Piwo pachnie naprawdę tak bardzo owocowo Że istnieje szansa, że w ślepym teście bym powiedział, że wącham wino, a nie piwo Niemniej zapach jest, jest bardzo przyjemny No nic, nalejmy sobie do szklanki i zobaczymy, czy mamy do czynienia z piwem, czy, czy może z czymś, co się popsuło. No i już niestety dobrym piwem nie jest. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo jakie kiedykolwiek w tym podcaście było. Niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. ważne, jakie piwo, ważne, jaki podcast. Podcast o piwie. Piwo nalewa się z taką przyjemną pianą. Ona co prawda nie jest wcale wysoka. Ma może około centymetra wysokości i szybko opada do, do takiego kożuszka, który jednak szczelnie przykrywa całe piwo. I wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Widzicie, jak piana zostawia ślady na ściankach szklanki jest gęsta, taka drobniutka w beżowym kolorze no i idealnie pasuje do tego piwa, które jest czarne piwo nawet pod światło o, może tam w najcieńszym miejscu szklanki pokazuje jakieś brązowe refleksje, ale tak to jest czarne zupełnie wygląda jak najlepszy stout zapach ze szklanki jest równie owocowy co zapach z butelki Niestety nie czuć żadnych charakterystycznych dla portera nut palonych, kawowych. No niestety nic. Mocno owocowy zapach. Bardzo przyjemny, aczkolwiek dla mnie jest e, zupełnym zaskoczeniem. Może nie tyle zapach owoców jest zaskoczeniem, co brak jakiegokolwiek innego zapachu. W smaku piwo jest e, trochę kawowe, jest wyczuwalnie kwaskowe śmielu specjalnie nie czuć. No, taka jak dla mnie nietypowa kompozycja, która jednak bardzo mi smakuje. No i podejrzewam, że ta butaleczka 03 to zniknie w mgnieniu oka. Naprawdę świetne piwo. Bardzo lekkie, bardzo pijalne, niemęczące, orzeźwiające. Mało jest ciemnych, orzeźwiających piw. To takie jest z pewnością. No Jacku, muszę Ci jeszcze raz podziękować, bo z tym porterem bardzo dobrze trafiłeś. Podejrzewam, że tacy ortodoksyjni wielbiciele porterów mogliby się skrzywić, gdyby spróbowali knock me down porter, bo piwo jest naprawdę wyraźnie kwaskowe. Nie jest to taka delikatna jakaś kwaśność, tylko coś naprawdę intensywnego, Intensywnego oczywiście jak, jak na takie piwo, no ale wydaje mi się, że czasami warto właśnie przełamać stereotypy i zrobić coś, czego nikt się nie spodziewa, jak było ostatnio z tym bardzo niestylowym pilsem ze Stanów Zjednoczonych, teraz taki mało stylowy porter z Irlandii, no robi się naprawdę bardzo ciekawie w podcaście. Jestem ciekawy, co będzie następne. Bardzo jestem ciekawy, czy to piwo powinno tak smakować, czy może zostało zakażone podczas leżakowania, czy podczas rozlewu. No, troszkę, troszkę mam obawy co do jego kondycji, ale z drugiej strony w piwie żadne farfocle nie pływają. Piana jest świetna, wysycenie jest odpowiednie, jest bardzo drobniutkie, niespecjalnie wysokie. No, są to wszystko są rzeczy, które mówią o tym, że piwo jest jak najbardziej dobre. Ale ten oszałamiający zapach i smak owoców, no tutaj budzi moje wątpliwości. Niemniej zakładając, że piwo jest dobre, no to jest y, fatalnie niestylowe. W ogóle, y, w ogóle nijak nie idzie tego nawet do tego Robust Porter'a czy Brown Porter'a przyporządkować. No bo to są same owoce w smaku i jakaś tam naprawdę delikatna kawowość jeżeli chodzi o, o przypadek, gdyby piwo było popsute hmm, chciałbym, żeby każde moje piwo psuło się w taki sposób naprawdę kawał świetnego napoju, ciężko mi powiedzieć czy uważonego z takim zamiarem, czy czy to jednak wpadka no ale wyszło z tego coś naprawdę bardzo ciekawego no skojarzenie z winem jest tak mocne Dziwne to piwo, ale bardzo, bardzo smaczne. Jeżeli ktoś z Was próbował kiedyś Knock Me Down Porter, niech mi koniecznie da znać w komentarzach, czy Wasze piwo również było aż tak dziwne. Czytam teraz oceny tego piwa na portalu Beer Advocate. No i muszę powiedzieć, że że niestety nie pokrywają się z moimi zupełnie tutaj ludzie czują zdecydowanie kawę lekką, lekki aromat chmielu czują czekoladę, kakao orzechy no zupełnie rzeczy, których w moim porterze zdecydowanie brakuje tak więc w tym momencie jeszcze bardziej jestem za tym że, że po prostu trafiło do mnie zepsute piwo ale na pewno, na pewno dopiję je do końca, ponieważ jest tak dobre, że, coś, że to jest coś pięknego. Po raz pierwszy jestem szczerze zadowolony z degustacji zepsutego piwa. Nie będę go oceniał, bo to trochę bez sensu, ale, ale naprawdę dziwny ten odcinek wyszedł. Zepsute piwo, które, które jest naprawdę dobre. Chciałbym spróbować, jak to piwo smakuje w takiej swojej normalnej wersji nie popsutej. pewnie jest dobre no ale o tym no to być może się kiedyś przekonam zobaczymy średnio ocen na bir Advocate dla tego piwa to jest 4,06 punkta na 5 czyli bardzo wysoko ja tak jak już mówiłem oceny się nie podejmuję to wszystko w dzisiejszym odcinku Jacku, bardzo Ci dziękuję za piwo. Pomimo tego, że było popsute, no to trudno, tak się stało, ale wyszło naprawdę smacznie. Podejrzewam, że, że albo, albo jakieś zakażenie przy rozlewie, albo po prostu piwo w sklepie, bądź też yy, na poczcie, no trochę zbyt długo w ciepłym miejscu stało, no i takie dziwne rzeczy się z nim stały. W każdym razie, ja, ja tam jestem zadowolony. Wiadomo, oczywiście chciałbym spróbować piwa mm, dobrego, może nie tyle dobrego, bo ono jest dobre, poprawnego, takie jak być powinno, no ale może jeszcze mi się kiedyś uda. Jacku, raz jeszcze serdeczne dzięki, no i do wszystkich już tym razem Wam również dziękuję serdecznie za słuchanie, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu o piwie, mówił Mateusz Majuszewicz. na razie.